Rozdział 50 Moroni umacnia obronę kraju Nefitów. Buduje wiele nowych miast. Niegodziwość i występki sprowadzają na Nefitów wojny i zagładę. Morianton i jego odstępcy pokonani przez Teankum. Nefichach umiera, jego syn Pachoran obejmuje urząd naczelnego sędziego. Moroni nie zaprzestał przygotowań do wojny, to jest obrony swego ludu przed Lamanitami i na początku XX roku panowania sędziów zarządził, aby armie zaczęły usypywać wały wokół wszystkich miast w całym kraju zajętym przez nefitów. I zarządził, aby na szczycie tych wałów, usypanych wokół miast, wybudowano drewniane umocnienia na wysokość człowieka. I zarządził, aby na tych drewnianych umocnieniach umieszczono zaostrzone mocne i wysokie pale. I zarządził, aby wybudowano wieże górujące nad palami i dobrze je zabezpieczono, żeby kamienie i strzały lamanitów nie mogły ich tam dosięgnąć. I przygotowali się, że ze szczytu wież mogli rzucać z siłą i dowoli kamienie i zabić każdego, kto by spróbował zbliżyć się do murów miasta. W ten sposób Moroni przygotował umocnienia wokół wszystkich miast, oczekując nadejścia wrogów. I Moroni zarządził, aby jego armie poszły do wschodniej puszczy i wyparły wszystkich Lamanitów, którzy tam żyli, by powrócili na swe własne ziemie na południe od Zarachemli i kraj Nefi roztaczał się od wybrzeża morza na wschodzie do wybrzeża morza na zachodzie. I gdy Moroni wyparł wszystkich Lamanitów ze wschodniej puszczy znajdującej się na północ od ich własnego kraju, zarządził, aby mieszkańcy Zarahemli i okolic zajęli wschodnią puszczę aż do wybrzeża. Rozmieścił armię na południowej granicy kraju i zarządził wybudowanie umocnień, które zabezpieczyłyby ich armię i lud przed wrogami. W ten sposób Moroni odebrał Lamanitom pozycję ataku ze wschodniej puszczy, a także na zachodzie, zabezpieczając granice między Nefitami a Lamanitami, między krajem Zarahemla a krajem Nefi, granicę przebiegającą od morza na zachodzie i w pobliżu źródła rzeki Sidon, Nefici zajmując wszystkie ziemie na północ, także na północ od kraju obfitość. I tak Moroni ze swymi armiami, które powiększały się z każdym dniem dzięki poczuciu bezpieczeństwa, jakie dawały im umocnienia, dążył do odcięcia wpływów Lamanitów na ziemiach Nefitów. I stało się, że Nefici zaczęli budowę miasta, które nazwali Moroni i założyli je w pobliżu Morza Wschodniego na południu kraju, tuż przy granicy z Lamanitami. Zaczęli także zakładać miasto między miastem Moroni a miastem Aaron, Łącząc granice obu tych miast I nadali temu miastu i okolicy wokół miasta nazwę Nefichach W tym samym roku zaczęli też budowę wielu miast na północy A jedno miasto zbudowane w szczególny sposób nazwali Lechi I znajdowało się ono na północy w pobliżu wybrzeża I tak upłynął dwudziesty rok w tak pomyślnych warunkach Żyli nefici na początku dwudziestego roku Panowania sędziów nad ludem nefiego Dobrze im się powodziło Bogacili się Mnożyli i umacniali swą pozycję w kraju I widzimy jak miłosierne I sprawiedliwe jest całe Postępowanie pana z ludźmi Albowiem spełnia wszystko Co im powiedział I widzimy, że jego słowa sprawdziły się Gdyż powiedział Lechiemu Błogosławiony jesteś i błogosławieni Twoi potomkowie Oto będą oni błogosławieni, że jeśli przestrzegać będą moich przykazań Będę im szczęściu na tej ziemi Ale zapamiętaj, że jeśli nie będą przestrzegać moich przykazań Zostaną ode mnie odsunięci i widzimy, że obietnice te sprawdziły się co do ludu Nefiego, gdyż spory, walki, morderstwa, rabunki, bałowochwalstwo, rozpusta i inne występki sprowadziły na nich wojny i zagładę wielu. A ci, którzy pozostawali wierni, przestrzegając przykazań Pana, byli zawsze ocalani podczas gdy tysiące ich braci czyniących zło było skazanych na niewolę, śmierć od miecza czy marnienie w niewierze pośród lamanitów. I od czasów Nefiego Nefici nie byli nigdy tak szczęśliwi jak za Moroniego w XXI roku panowania sędziów. I drugi rok panowania sędziów upłynął także w pokoju, również 23 rok. I na początku 24 roku panowania sędziów nefici mieliby także pokój, jeśli nie powstałby spór pomiędzy mieszkańcami Lechi a mieszkańcami Morianton, a obydwa te kraje graniczyły ze sobą na wybrzeżu. Albowiem ci, którzy zajmowali Morianton domagali się części kraju Lechi, dlatego powstał między nimi spór. I mieszkańcy Morianton chwycili za broń przeciwko swym braciom, będąc zdecydowani walczyć z nimi na miecze i zabijać. Ale mieszkańcy kraju Lechi uciekli do obozowiska Moroniego i zwrócili się do niego o pomoc, gdyż działa im się krzywda. I gdy mieszkańcy kraju Morianton, których przywódcą był Morianton, dowiedzieli się, że mieszkańcy kraju Lechi uciekli do obozowiska Moroniego, bali się, że armia Moroniego napadnie na nich i zniszczy. I Morianton przekonał ich, że powinni uciec do kraju na północ, gdzie znajdowały się duże jeziora i zająć go. I dokonaliby tego, a miałoby to poważne skutki, ale Morianton, będąc porywczym człowiekiem, rozgniewał się na jedną ze swych służących i bardzo ją pobił. I gdy uciekła, przyszła do obozowiska Moroniego i powiedziała o wszystkim Moroniemu, także o ich zamiarach ucieczki do kraju na północy. I Moroni obawiał się, że mieszkańcy kraju Obfitość dadzą posłuch słowo Moriantona i przyłączą się do niego i w ten sposób Morianton zagarnie tę część kraju, co miałoby poważne skutki dla nefitów, doprowadzając do obalenia ich wolności. Dlatego Moroni posłał armię z obozem, aby wyprzedzić ludzi Moriantona i zagrodzić im drogę w ucieczce do kraju na północy. I dogonili ich dopiero, gdy ludzie Moriantona doszli do kraju Pustkowie i tam wyprzedzili ich przy wąskim przejściu przy morzu, prowadzącym do kraju na północy i graniczącym z morzem na wschodzie i na zachodzie. I armia posłana przez Moroniego pod dowództwem Teankuma zagrodziła drogę ludziom Moriantona ale pod wpływem pochlebstw i niegodziwości Moriantona jego ludzie tak się zacięli w uporze, że wywiązała się walka, w której Teankum zabił Moriantona i pokonał jego armię, wziął ich do niewoli i zabrał do obozowiska Moroniego. Tak upłynął 24 rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. I gdy przyprowadzono z powrotem ludzi Moriantona, po złożeniu przysięgi, że zachowają pokój, pozwolono im wrócić do kraju Morianton i zawarli przymierze z mieszkańcami kraju Lechi, którzy także powrócili na swe ziemię. I w tym samym roku, w którym przywrócono pokój pośród Nefitów, zmarł Nefichach, ich drugi naczelny sędzia, który w swym urzędzie postępował z pełną prawością przed Bogiem. Jednakże odmówił przyjęcia od Almy tych kronik i przedmiotów otaczanych czcią przez Almę i jego ojców, dlatego Alma, przekazał je swemu synowi Helamanowi i wyznaczono syna Nefichacha na naczelnego sędziego i panującego nad ludem Nefiego po swym ojcu z przysięgą i świętym przykazaniem, aby sądził sprawiedliwie, dbał o zachowanie pokoju i wolności ludu i zapewnił im święte przywileje czczenia Pana, ich Boga, aby przez całe swe życie popierał i bronił sprawy Bożej i aby wymierzał sprawiedliwość niegodziwym według ich przestępstw. I nazywał się on Pachoran. I Pachoran zajął miejsce swego ojca i zaczął panować nad ludem Nefiego w końcu dwudziestego czwartego roku.